Blogowa Strefa Roberta K. Tak, odcinek wprowadzający i pierwszy zarazem, bo znajdzie się tutaj pierwsze nagranie, jakie w blogowej strefie mogłoby się pojawić. Co to będzie blogowa strefa? Bo to jest zapowiedź czegoś nowego, tego jeszcze tutaj w próbie mikrofonu nie było będzie to po prostu taki sobie audioblok, mniej lub bardziej poważny mogę czasami poruszać bardzo poważne tematy a czasem zupełnie sobie żartować natomiast czym się będzie to różnić od próby mikrofonu no, różnić się to będzie jakością, że tak powiem. To znaczy zazwyczaj w próbie mikrofonu przykładałem wagę do rodzaju muzyki, która leciała w tle. Przygotowywałem się do odcinków. Ciąłem je w wielu miejscach tak naprawdę, żeby to jakoś poskładać, pomontować, aby było to ciekawe. Czasami robiłem kolejne nagrania, bo coś mi się nie podobało. Natomiast w blogowej strefie Roberta K. będzie nieco inaczej Będę mówił, tak jak teraz mówię, na żywca, całkowicie bez żadnego cięcia A dlaczego w ogóle taka forma? Dzisiaj rozmawiałem sobie z papą, który właśnie teraz zajmuje się niesamowicie ważną sprawą Ale nie mogę zdradzić z racji tego, że odcinek zostanie opublikowany jeszcze dzisiaj a nie mogę zdradzić tego, co Papa robi, bo to będzie dopiero w przyszłości. No więc byłoby to troszeczkę nie fair z mojej strony. W każdym razie z Papą sobie porozmawialiśmy. No i Papa zasugerował, zasugerował mi, abym wrzucił nagranie, które umieściłem na Facebooku, które będziecie mieli okazję za chwilę wysłuchać, abym wrzucił to do próby mikrofonu. Ja natomiast pomyślałem sobie, no, że to nie jest jednak y, jakość y, taka, jaką chciałbym trzymać w próbie mikrofonu y, i że to bardziej się nadawało właśnie na tą serię, która się pojawia na Facebooku, a więc y, mini próba mikrofonu. Y, no ale tak szczerze powiedziawszy, odcinek, który tam się ostatnio pojawił, y, był takim odcinkiem pośrednim, to znaczy wcale nie był mini, bo jednak trwa 20 chyba minut tam coś z kawałkiem, nie wiem, nie pamiętam natomiast no właśnie nie był miły nie był mini natomiast nie był też tak przygotowany jak normalne odcinki próby mikrofonu, gdzie jest muzyka w tle i gdzie to wszystko jest poskładane poprzecinane i i jakoś tak bardziej przygotowane i sama treść właściwie też jest nieco, nieco inna tak więc postanowiłem sobie, że blogowa strefa Roberta K. to będzie coś takiego, co zaistnieje na głównej stronie próby mikrofonu i będą się tam pojawiały odcinki audio, które właściwie dla Was będą kolejnymi odcinkami próby mikrofonu ale ja się tak poniekąd usprawiedliwiam i próbuję wytłumaczyć z tego, że będzie to inne, troszeczkę inne wiem, że wiele osób właśnie preferuje taki luźny sposób nagrywania gdzie nie ma specjalnej ingerencji w techniczne aspekty gdzie nie ma tych cięć i nie ma takich, takich mocno że tak powiem radiowych yy, wstawek A hmm, no i no właściwie to sam nie wiem co bym chciał powiedzieć jeszcze tak tytułem tego wstępu bo mam obawy mam obawy, czy to powinno się tam znaleźć no, z drugiej strony wiem, że nie jest zbyt dobrze, jeżeli cisza na stronie jest na tak bardzo, bardzo długi czas mamy na przykład podcasty Przemiona czy Przemka, no ciekawe, czy tutaj akurat zbieżność imion ma coś z tym wspólnego zarówno Przemion z Hochlandera jak i Przemek z Made in Ireland nagrywają no zdecydowanie za, rzadko, zdecydowanie za rzadko nie wnikam teraz dlaczego tak się dzieje bo widzę po sobie, że różne czynniki mogą o tym świadczyć może to być brak czasu, może to być brak chęci różnie to może naprawdę wyglądać, więc nie wnikam w to faktem jest, że jednak skoro jest strona to trzeba z niej korzystać i, i właśnie trzeba coś umieszczać na stronie i, i troszeczkę też mm, Wojtek przez scenę na końcu z, bo tak on się teraz przemianował na właśnie na co się Wojtek przemianował na amplitudy chwil teraz tak, on, on też ma takie y, no taki troszeczkę audioblog który który jednak ma słuchaczy gdzieś tam, no więc ja mam nadzieję mimo wszystko nie robić z tego audiobloga, znaczy takiego m, pamiętnika, a raczej chciałbym y, poruszać tematy, które mogą Was zainteresować, więc nie do końca będzie to takie nudne. Natomiast y, nie wiem, czy będzie jakiekolwiek tło muzyczne. No jak będzie mi się chciało i, i będę miał chwilkę czasu, to dorzucę coś tam, raczej nie będę stosował żadnych dżingli, żadnych reklam, nic takiego. Najprawdopodobniej będzie to po prostu nagranie takie, jak wychodzi z dyktafonu, umieszczone na serwerze i opublikowane z malutkim przypisem tekstowym. No i właśnie taka będzie różnica. Także nagranie suche, takie surowe, hmm to będzie właśnie blogowa strefa Roberta K. A odcinki normalne, mam nadzieję, że się będą pojawiać, bo już sam sobie za nimi tęsknię. Są pomysły, żeby nie było, są pomysły, wiem o czym mówić, wiem o czym chciałbym nagrywać, a, a, ale chciałbym to zrobić dobrze. Chciałbym to zrobić w sposób taki, jak robiłem do tej pory i... No i musimy jeszcze na to poczekać troszeczkę, bo, bo nie chciałbym robić próby mikrofonów w, tak na odpierdal, że tak powiem. Nie, tego, tego, tego bym nie chciał. Więc zostajemy przy tym, albo inaczej zostajemy. Wchodzimy w nowy etap, w nowy etap na stronie próba mikrofonu, gdzie będą odcinki miksowane sobie różnie. No, pojawiło się już wideo. Więc teraz czas, aby się pojawił audioblog. No dobra, to wystarczy już tego mam plotania. Jest zbyt późna godzina, żeby Was zadręczać. Nic nie. właściwie mówieniem o niczym. O. I zapraszam na słuchanie pierwszego odcinka na blogowej Strefy Roberta K. A w tym odcinku pojawi się, jak już wcześniej wspomniałem nagranie zrobione sobie na potrzeby właśnie mini próby mikrofonu nagranie ukazało się w agencji tam tak? No, no, no akurat nie nagrało się na facebooku znaczy pojawiło się na facebooku i tak no i to tyle zapraszam do słuchania mam nadzieję, że znajdą się osoby, które chciałyby zostawić parę słów, komentarza Możecie pisać, co Wam do głowy przychodzi, jakie odczucia macie względem tego pomysłu, czy, czy to jest dobre, czy złe. Może będziecie mieli jakieś własne pomysły, tak jak papa mi podpowiedział, żeby w ogóle coś takiego zrobić, żeby umieścić to na stronie próby mikrofonu, że jednak ludzie mogliby chcieć tego słuchać. Napiszcie mi, bo być może papa jest w błędzie. Być może, że nie macie zamiaru tego słuchać i wolicie sobie rzadziej ale y, odsłuchać czegoś takiego, jak to miało do tej pory miejsce w próbie mikrofonu, a więc audycji bardziej, bardziej tematycznych. Mm. Tak, tak, no. To tyle. Mówił do Was Robert Kessling. Blogowa Strefa Roberta K. Trzymajcie się. Dziś zapraszam was na kuchnię pełną niespodzianek. To będzie królewskie śniadanie. Zrobimy sobie niedzielne królewskie śniadanie. I właśnie to będziecie ze mną robić. Będziecie się uczyć, jak to zrobić. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, oczywiście trzeba wejść do kuchni. No i pozmywać to, co zostało z dnia wczorajszego, bo jest straszny bałagan. No dobra, to no pozmywajmy wtedy. A ja w tym czasie troszeczkę opowiem, co się działo. Bo mnie nie było przez długi czas przed mikrofonem. Tak w ogóle to próba mikrofonu dzisiaj idealnie pasuje. Znaczy idealnie pasuje nazwa. Bo próbuję sobie mikrofony, które mam założone na uchu. Dwa nowe mikrofony. Znaczy dwa. Tak? Stereo. No, można, by, można by powiedzieć, że to jeden mikrofon. Zaszalowana Po wczorajszym obiadku trochę tłuszczu spalonego zostało Ale nie, żebym coś przypalił, nie, nie tak, my też jeszcze zostały dwa talerzyki, szklaneczka I zabierzemy się za królewskie śniadanko Sprytować, ja mam bardzo małą kuchnię, więc wszystko jest poustawiane gdzieś po bokach i trzeba to przestawiać. nie ma miejsca na, na to, żeby było wygodnie. Dobra, idzie Jak się wam wydaje, czy mężczyźni lepiej myją, czy kobiety lepiej zmywają? O, wiadomo co! No, mówię sobie! Nagrywam sobie! Yy, no. Tak, no, to nie jest taka normalna sytuacja, żebym sobie nagrywał, albo no, inaczej, żebym sobie mówił sam do siebie. Wiele <grywa> pewnie się zastanawia. Czy już zwariowałem do końca, czy jeszcze nie? Jeszcze nie zwariowałem, chociaż kto wie. Tak, więc ja sobie będę zmywał. No i co się ze mną działo? Więc zacząłem studiować, tak, zacząłem studiować w Anglii. Podejście do studiów mam raczej takie ogólnie negatywne, nie potrzeba takiej instytucji, tak mi się wydaje, żeby się czegoś nauczyć. Natomiast w tym świecie bardzo istotne jest tak powiem, piece of paper, czyli kawałek papieru no i właśnie dlatego studiuję studiuję dlatego kawałka papieru, aby móc zdobyć jakąś pracę w dobie recesji, która się tutaj wszędzie szerzy i, i niemożliwości znalezienia dobrego zajęcia trzeba robić coś innego, więc ja sobie wykorzystam te kilka lat na studia przy okazji się nauczę czegoś nowego no to w końcu nowe technologie wchodzą, a rozpocząłem studiowanie związane z komputerami. Także powinienem być później. Teraz otwieram cudzysłów, ekspertem zamykam cudzysłów od sieci komputerowych i od stron internetowych. Taki sobie kierunek wybrałem. Internet IT. Jest wierdy, wierdy, egdyszy, egdyszy. Dobra, więc to się ze mną działo, że mnie nie było To znaczy aplikowałem do szkoły i załatwiałem wszystko, ten straszny budeł I to nie, nie wystarczyło tylko czekać, trzeba, trzeba było ich poganiać, później jakieś tam egzaminy jeszcze sprawdzali coś Później trzeba było iść na rejestrację A w międzyczasie jeszcze masa innych, piel takich zwykłych domowych Które trzeba było pozałatwiać szerego dnia codziennego i czasami było tak, że mógłbym coś nagrać, ale nie za bardzo miałem na to ochotę. Czasem się wybrałem za coś zupełnie innego, czasem nadrabiałem obrabianie jakiejś fotografii Bo mam zaległości bardzo dużo w różnych dziedzinach Więc przepraszam was bardzo, że mnie nie było Dobra, ten talerzek już umyty Szkoneczko. Znaczy talerzyk talerzyk i wszystko co tutaj miałem tak, dalcę szklaneczkę i będę miał czysto w kuchni. No. Fajnie, że w, nie jest to wideokast nie musicie weryfikować słowa czysto. I zabieramy się za kuchnię pełną niespodzianek. Więc tak. Na początku trzeba otworzyć lodówkę. I kurde. No, Hmm. Może tu? Ups! Hmm. No to jak nic nie ma w lodówce, to wyciągamy sobie chociaż. Jajka, co wyciągniemy? Co jeszcze jest? Jest, jest tu coś już? w ogóle. No, nie za wesoło. Kuchnia pełna niespodzianek No, przecież nie będę jadł bułki z mojego jak z Nie Niedziela jest. Królewskie śniadanie ma być. No dobra, nie ma bekonu, nie ma warzyw, nie ma... W sumie... Prościej jest powiedzieć, co jest. Są jajka. Jak są jajka, no to można zrobić gotowane jajeczka, prawda? Wyciągamy sobie A, garnuszek zagotowanej wody. wrzucam wodę do wierunku, którą trzeba podgrzać, bo nie wszyscy wiedzą, co mnie bardzo zdziwiło, ale nie wszyscy wiedzą, że jajka rozpoczyna się gotować dopiero we wrzącej wodzie. To znaczy odmierza się czas od tego momentu, kiedy jajka się do tego wrzątku wrzuci. I wtedy można sobie kontrolować czas i tym samym zdecydować czy jajka będą na miękko, czy na otwarte. Wiele zależy od mm. jak to się nazywa? Chciałbym powiedzieć od mocy ognia, od kaloryczności tego źródła podgrzewania czyli w tym momencie jest to kaloryczność gazu naszego tutaj i ustawiony płomień na maksa, tak prawie na maksa, no tak żeby garnka nie przypalić po bokach. I w tym przypadku u nas jajeczko takie idealne, to znaczy na miękko, tak na pół miękko, na pół twardo, tak idealnie, po prostu idealnie, że białko jest ścięte, a żółtko jest tak troszeczkę tylko na twardo, a reszta jest na miękko to jest u nas jakieś 5 minut tak, mam tutaj taki zegareczek ustawiamy 5 minut Znaczy idealnym czasem jest 5 minut i jakieś 10-15 sekund ale wiadomo, że w momencie jak się wkłada jajka do wody później się je wyciąga, one są sobie jeszcze tam dłużej i ten czas się tutaj wydłuża Także, żeby było perfekcyjnie, jest 5 minut 10 sekund. Tak, teraz zapalamy gaz, żeby już woda się nam na nagrzała. Ok, Stawiamy garnuszek, solimy wodę i przykrywamy pokrywkę, żeby woda nam się szybciej zagotowała. Teraz trzeba wziąć młodo jajka, na mięko, Przecież nie będziemy jedli samego jajka na miękko. Dobrze, że sól jest w domu chociaż. Więc będzie jajko z solą i chlebek. Tak, bierzemy... Tutaj bierzemy sobie chlebek. Troszkę stary, tak? No ale się go na w, <głos> w wodzie i będzie mięciutki. A później się go troszeczkę jakoś przesuszy. Będzie okej. Okay. W końcu to królewskie śniadanie ma być. Bierzemy nożyk. O! No jest! Znalazłem troszeczkę serka topionego. A więc będzie nam imitowało masło serek topiony. Tak. Na cztery kawałki wystarczy mamy cztery jajka. No tutaj też za dużo tego serka nie ma. Bida. No dobra, to jak... Nie za bardzo jest co tutaj kombinować, to kolejnym krokiem jest oczywiście zaparzenie pysznej herbatki. Tutaj mamy wodę w, w czajniczku. Wlewamy ją. Znaczy w czajniczku mamy wodę w takim filterku naszym, wlewamy ją do czajniczka i czajniczek załączony. A filterek się skończył, więc trzeba uzupełnić wodą. Było na późniejszą kawkę, prawda? Tak, dobrze. Woda się gotuje. Możemy sobie uszykować śliczne dwie szkloneczki, które wcześniej zostały umyte. Zostawiamy je i dzisiaj zastanowimy się co by sobie za herbatkę wypić, aby w niedzielne była dobra. No i ja tutaj skorzystam z Tomurcuk. Tomur. Tomurcuk. O, prosto. Tomurcuk firmy Dogusz. To jest oryginalna turecka yy, herbatka. Tak tutaj piszą bergamot, aromas, aromali czaj. Tak, czaj to po turecku herbatka zresztą nie tylko po turecku chyba i taką herbatkę oczywiście sypaną, ona jest bardzo drobno posiekana co teoretycznie jest wywadą ale to jest tak chyba celowo robione, bo takie same same takie herbatki w Turcji widziałem i one są bardzo smaczne więc taką herbatkę sypiemy Woda się gotuje, ona i tak będzie musiała sobie troszeczkę odstać, zanim zaparzymy herbatkę, by była bardzo dobra. No właśnie, ale cytrynkę widziałem w naszej lodówce. O, gdzieś tutaj jest cytrynka. O, jest. mam ją, dobra. Bierzemy cytrynkę i będzie można cytrynkę dodać do tej herbatki. No, Wracamy do naszych kanapek i trzeba je posmarować serkiem topiony. No, znaczy wy smarujecie masełkiem oczywiście. Albo smalczykiem, jeżeli macie smalczyk, tak? Ze skwarkami. Polecam, bez nazwy, taki skwarek jest. Ostatnio rozmawiałem z papą przez Skype'a i wpadłem na pomysł, że ktoś zbiłby majątek, gdyby wypuścił piwo bez nazwy, bo to byłby hitor. Tak mi się wydaje, takie, takiego nosa mam, takie przeczucie. Więc jak jesteś producentem piwa, to zrób nową markę na rynku i nazwij ją piwo bez nazwy ja mogę problemowo tego zrobić oczywiście za odpowiednie pieniążki tak jak się z Maciejem ugadaliśmy że ja mu tam coś nagram, a on mi zapłaci ach, miałem tego nie mówić ja bo Maciej jest dosyć bogaty on tak rozrzuca pieniążki na lewo i prawo no tak co, więc mamy. To mamy zrobione. Tam chyba jeszcze jakieś zielsko widziałem w gdzieś pod półką spadło, zaraz zerknę. Tak, woda nam się zaczęła gotować, więc mamy nasz stoper ustawiony, bierzemy łyżeczkę i otwieramy garnek, czy się woda ładnie nam grze słychać grze? O, tak, musiałem się przybliżyć, bo mikrofon mam przy ustach o, i wkładam jajeczka. Raz, dwa, trzy, cztery i to jest właśnie te 10-15 sekund, które są dodawane do 5 minut czas gotowania. Dobrze Więc jajka są włożone do garnuszka. I z lodówki wyciągamy stary szczy szczypiorek świeży. I będziemy ten szczypiorek kroić na chlebek, który został wcześniej posmarowany. No, woda nam tutaj już troszeczkę zmniejszyła temperaturę czas najwyższy zalać herbatkę żeby była o tym najbardziej takim intensywnym smaku jakim powinna być, a żeby nie była spalona tak, Herbatka, pyszna pyszna, wow, bardzo ładnie pachnie jako że ta cytrynka to też już swoje że tak powiem dni ma to nie da się już z niej nic ukroić, ale można ją spróbować jeszcze wycisnąć. Parę kropel do szklaneczki. Naciskamy, tak. Co by te nasze herbatki... Miały nieco witaminek. Dobrze. Trzeba pamiętać, że... Nie ma już... Cytrynki w domku. Właściwie nic nie ma. Dobrze. Herbatka gotowa. O jezu, jak ważne. Herbatka gotowa. My nie słodzimy, nie cukrzymy. Herbatki z Więc pozostaje tak. Świeży szczypiurek, tak. Będzie pokrojony, nie będzie widać tak za bardzo. Ile on tam leżał w lodówce. A zawsze nasze kanapki przybiorą jakiegoś ładnego koloru. Tak. Okay. Wystarczy. I posypujemy szczypiorkiem nasze kanapeczki. więc to prawie wszystko w pewnej niespodzianek nasze, nasze królewskie śniadanie będzie prawie gotowe Jeżeli by komuś nie wyszło coś, albo byłby taki zaspany, albo przepity po wczorajszej nocy, bo przypominam, że jest niedziela i robimy niedzielne śniadanie, więc jeżeli ktoś by sobie manualnie nie radził z problemami dnia wczorajszego i przypadkiem jajeczko by spadło na ziemię to wtedy można zrobić tzw. Chlebo, jaję tak zwany chleb, bo sadzony tak zakładamy, że podłoga była czysta i że i że jeczko, które spadło można z niej zebrać tak i wtedy wziąć takie wszystkie jajeczka, które się ma i ten chleb na którym nie było niczego do posmarowania, ten chleb można by w jajku obtoczyć i podsmażyć i mielibyśmy chlebu jej sadzony nie pytajcie mnie skąd znam ten przepis muszę no się nie ma czym chwalić ostatnie jajeczka a dzisiaj poparzę jeszcze za słabo, za słabo schłodziłem sobie Skorupkę tak, ale warto się wspomóc łyżeczką do obierania jaj jajka I to nie trzeba. Ok. klejeczki gotowe. I to by było na tyle. Jak mi się wydaje, znowu zawalamy z lew brudnymi naczyniami wiola śniadanko Tak, powołana księżniczka dostała do królewskiego naszego śniadania trzeczkę drugą trzeba wziąć tam wszystko jest, jest Co? Tak. Żniczka mówi, że film chce oglądać. 7 um, kątów wszystko gotowe. Aha jeszcze raz do lodówki, bo na półce jednak coś stało mamy majonez. No więc nie tak zupełnie lodówka jest pusta. No i to by było na tyle. Tak, smacznego życzę. Mówi do was Robert Z Kuchni Pełnej Niespodzianek Przecieszonym głosem Bo jest wczesny niedzielny poranek Serdecznie zapraszam Na, na kolejne spotkania Nie wiem skąd Czy z Kuchni Pełnej Niespodzianek Czy z toalety Mam no, nieważne Do usłyszenia kolejny raz Jak tylko znajdę troszkę czasu To będę nagrywał kolejny odcinek I'm <laughs> not.